Cyprian Kamil Norwid. Tajemnica lorda Singleword, część druga. To jest tak dalece trywialne, mówił dziś, przy właśnie, że opuszczonym długim stole w hotelu Lwa Białego hrabia Antonio de la Brenta. To tak trywialnym jest, że zaledwo w brukowej improwizacji naszego lubego Dibona Gracja ujść może. Wielce przepraszam, że zaprzeczę, odpowiedział kawaler di San Luca, wzięty wenecki doktor. Lord, chociażby nawet rzeczywiście miał jedynie na celu uregulowanie żołądka swojego przez heroiczną, a periodyczną zmianę atmosfery. Nie zasługiwałby by najmniej na po uśmiech upokornie i nieco głębiej zastanawiających się nad człowiekiem. Ależ ów papier, papier, bez napisów i jedynie czytelny dla nosów policji jego cesarskiej mości, zawołał zbyt głośno D, którego wielkie weneckie nazwisko przemilczamy, ażeby go w poziomą rzecz nie mieszać. Papier I czyli istotnie piśmienny papier? Szeptać zaczęto. Dama u przeciwnego końca stołu, która jeszcze się była zatrzymała zarazem dla dziewczynki i dla deseru, wstała, wzięła dziecko za rączkę i wyszła zwolna, poszukując ręką drugą chustki do nosa. Dziecko się na pomarańcze oglądało. Rodzice częstotliwie nie chcą gorszyć dzieci rozmową pustą wtedy, kiedy one przede wszystkim o pomarańczach myślą i przerywając im ich marzenia słodkie i wonne dla uchrony od czegoś względem czego zupełnie są one obojętnymi, unoszą dla siebie samych wzgląd i uszanowanie. Naśladować tak jałowego przykładu nie zamierzamy tu w opowiadaniu naszym, co więcej zdaje się nam, że jest krytycznym pewnikiem niezachwianym, iż takowy pisarz lub artysta, który musi odrzucać treść rubaszną albo treść mogącą powalać białość papieru i sklepową jego zniweczyć świeżość i wonność, zeiste też nie wiadomo od czego jest artystą albo pisarzem. Dopiero umiejąc wszystko wypowiedzieć jest się wolnym, a bez tej to wolności sztuka nie może mieć istotnego ruchu i życia, stawając się powtarzaniem tylko i stosowaniem zdobytych pierw lokucji. Że desorowego wina udział, czarna kawa i cygar dym podrażniły cokolwiek stronę nerwową sprzeczki o cel istotny balonowych wycieczek Lorda to jest następstwem zbyt potocznym, ażeby zasługiwało na baczenie. Wyznać wszakże należy, mówił D., że są na globie miejsca tak bardzo niezdrowe z różnych powodów, iż ówdzie nie byłoby wcale dziwactwem uregulować co dnia siłę trawienia w warunkach swobodniejszych, powracając przy to i silniejszym, i przytomniejszym. Spostrzeżenie to spotkało potwierdzenie kawalera di San Luca, wyrażone najprzód podniesieniem brwi, a potem całego czoła poruszeniem. Inne jednak osoby wnosić zaczęły, iż D przechyla się na stronę tych, którzy za cel wycieczek Lorda kładą interes osobistej jego higieny, nie zaś meteorologiczne spostrzeżenia. A skutkiem tak wyraźnie i rozdzielnie postawionych opinii, gdy coraz to uporniej zamieniano przeczenia, doszło do zakładu i postanowiono nawet bardzo niezwykłą cenę Onego. Ceną miał być złocony statek maskaradowy, który się na zbliżony właśnie Dzień Świętego Marka przygotowywał i którego właściciel zamierzał sobie pierwszorzędny udział wziąć w regacie. Nie szło więc już o same rozstrzygnięcie węgła wątpliwości tyczącej obyczajów oryginalnego jednego Anglika, ale szło o rzecz wenecką i niecodzienną, czyli pod czyim nazwiskiem w Dzień Narodowej Regaty Świętego Marka zajaśnieje na kanale wielkim świetna złocista nawa. Moje zachowanie się podczas sporu do tej doszłego doniosłości, że być mogło zbyt obojętnym i wyłącznym. Uważałem za właściwe przynajmniej kilkoma stosownymi wyrazy wziąć mój udział. Wniosłem przeto, iż rzecz sama przez się nie bardzo postąpiła, albowiem pozostawa pewne źródło posiąść, z którego by zakładowe strony dowiedziały się kto wygrywa. Spostrzeżenie za nadto proste, ażeby wygodnym było dla tego, który je zrobił, obróciło więc na mnie obowiązek praktycznej rady pod tym względem a dolegany pytaniami co i jak w tej mierze począć, wniosłem jeszcze, iż należy się po prostu odwołać do samego szlorda, że niemniej prostą rzeczą od nas, a przystępną dla Anglika, jest użyć ku temu delegacji od wszelkich opiniujących, tejże zaś jako umocnienie dać to, iż zawiązał się cenny zakład. Rzecz skoro się tak uwyraźniła jak wysokość mosturialto i skoro przeto bytu jej przyczyn zaprzeczać nie można było, uważano za dobre mnie jako delegata naznaczyć, bo w zgromadzeniach radnych ten zazwyczaj, który wykazuje brak lub usterkę jaką obradowania, bywa koniecznie używanym do zaspokojenia słabej strony, którą wykazał. Zasłoniwszy się nieco uwagą, iż delegacja nie może być na jednej osobie ograniczoną, lecz że winna mieć świadków i kontrolę swojego postępowania, raczono mi dołączyć de hrabiego delia Brenta i kawalera di San Luca. Zebrałem, przeto zaraz karty wszystkich deputacji członków i do majordomo lorda posłałem z uwyraźnionym jasno i grzecznie zapytaniem, czyli i kiedy przyjąć nas lord single Word potrafi. A lubo ufający w następstwo przyzwoite, nie wiedziałem jednakże co pozostałoby do zrobienia w razie odmowy i jak przyszłoby to wyeurypidować Arystofanes w Acharnach przez usta Nikiasa. Niebawem wszelako z tej małej niepewności wywiódł nas major Domolorda, który kartę jego przyniósłszy do delegowanych, uwiadomił zarazem o wyborze godziny przed dnia następnego i że ta może być na recepcję deputacji najwłaściwszą, będąc najmniej odległą. Jak spędziło się resztę dnia owego? Na to administracyjnie odpowiedzieć można bez trudności w każdym innym mieście, które swojej wyłącznej misji nie ma. Lecz Wenecja ma misję świadczenia człowiekowi, że jest fantastyczna sfera życia, że stolica nie jest tylko samym zcentralizowaniem administracyjnym kilku biur, że plac może być salonem, bo to zależy od przechodniów i onychże obyczajności, że na kościele katolickim może igrać cztery brązowe konie rydwanu apollinowego, nic nabożeństwu nie szkodząc i że przeto śmiertelny na tym świecie nie jest tylko rodzajem nadkompletowego urzędnika pełniącego o swoich godzinach własne albo cudze interesa, a ale że i godność żywego członka bytu we wszechstworzeniu on ma, a przez to samo może się i zadumać, i zarozmawiać, i zabawie. W dniu jednak następnym, ściśle o godzinie naznaczonej, znaleźliśmy się wszyscy u progów Lorda, przez które nas dosyć ceremonialnie wprowadził do salonu majordomu i tamże na bardzo maleńką chwilkę samych zostawił. Czas miałem spojrzeć dookoła, te unosząc wrażenie, że najmniejszego śladu ani użytkowania, ani życia w tym salonie wcale nie było. Żadnej kartki muzyki, żadnej książki, albumu, ryciny, karty wizytowej, etc. Posadzka jedynie mozaikowa odzwierciedlała wszystkie meble polerowane jak kryształ, zaś poutwierdzane w ścianach weneckie zwierciadła odzwierciedlały znowu wszystkość, a ta razem więc jasną i świetną była niż uroczą. Gdy lord wszedł i gdy zamieniliśmy ukłon, majordomo ustawił po dwa fotele z obu stron siedzenia gospodarza, ja zaś począłem Prezentować delegację. Najprzód D de z monumentalnym jego weneckim nazwiskiem, potem Antonio Delia Brenta, doktora Di San Luca i samego siebie. Lord dał uważać, iż we wszystkich nas rozpoznaje współbiesiadników u jednego stołu, po czym zajęło się miejsca i zacząłem. Milordzie. Więcej niż zbytecznym mogłoby być, gdyby się sprawozdawało, iż balonowe wycieczki Waszej Ekscelencji nie dziś dopiero i nie w tym jednym mieście zwróciły uwagę publiczności. I że o celu ich domysły, nie tylko będąc przez dzienniki głoszone, policzają się już do objawów opinii, ale nawet formują jakoby dwa stronnictwa, dwie szkoły. Jedna z onych chce mieć za cel wycieczek spostrzeżenia meteorologiczne. Druga ogranicza te egzercycje na potrzebach najosobistszej higieny, to nieledwie żołądkowej. Jednych i których opinie do niczego nie obowiązywałyby nas wcale, gdyby nie to, iż znakomity zakład urósł na tak rozdwojonym zdaniu. Zakład zaś, Milordzie, słusznie ważonym bywał zawsze w obyczajowym prawie powszechnym Wielkiej Brytanii, bo podobno, że zakład jest nawet jedną ze starożytnych form pierwszego prawa celtycko bretońskiego i anglosaksońskiego. Jeżeli więc w tym lubopotocznym wydarzeniu uciec nam się wypadnie, Milordzie, do stanowczego rozsądzenia waszego, która wygrywa partia, niechaj to przy błahej treści swojej nie wydaje się być mało uważnie przedstawionym. Z wielką powolnością ruchu Lord Singleward dobył chustki z kieszeni, potem przetarł oba kąty warg i tak zaczął. Sprawiedliwie sobie przysądzić wygranej nie będzie mogło i nie może żadne z dwóch stronnictw do zakładu doszłych. Względy albowiem czy to meteorologicznych spostrzeżeń, czyli ćwiczeń higieny, wcale nie stanowią celu głównego. Co do pierwszych Należą one do aeronauty mojego i współpracowników tej osoby, zaś co do drugich, i tu się lord obrócił do kawalera di San luca mogę sobie oddać tę sprawiedliwość, iż dobrze przed moimi balonowymi wycieczkami dbałem pilnie o uregulowanie sił trawienia. Owszem. Wypadałoby powiedzieć, iż gdybym pierwej do takiej doskonałości nie dostąpił wycieczki moje balonowe, ani mogłyby być tak periodycznymi, ani dawać tak pełnego zadowolenia. Cel wszelako że nie jest z tej sfery. Niestety, dla Europejczyków kontynentalnych muszą być tajemnice. Mają oni albowiem to wspólnego z murzynami, iż ze wszystkiego się śmieją, czego od razu pojąć nie są w stanie. Skoro więc nie można dozwolić, ażeby wszystko się obracało w śmieszność, pozostawa mi i części stąd się nasuwa tajemnica. Lecz u tychże tak łatwo śmiejących się jest w zamian piękne uczucie poważania z wielką łatwością donośnych imion historycznych. Będę więc umiał choć tym sobie posłużyć i pomóc na swoim miejscu, kiedy w zupełny wykład celu mojej aeronauci zapuściwszy się, napotkam gdzie trudności nieuprzedzający śmiech zwykle wykładającego rzecz nową naraża. Przyczyną główną codziennego używania aeronaucji jest moje pojęcie o czystości. Celem jest czystość. Szlachetni panowie i cała społeczność pojmujecie w czystość jako zaprzeczenie nieczystości. Odpowiednia doza perfum, gdy staje w przeciwieństwie względem dozy odpowiedniej rozkładowego fetoru, jest to dla Was czystym oddechem, bo taki już macie nerwów ustrój. Pewien rodzaj dualizmu, powonienia i aspiracji wyrobił się już wokoło Was. I tak jest w ludziach, jak u niektórych pokoleń na Kaukazie, rozdwojenie na zło i dobro pojęcia bóstwa. Tymczasem miasta wasze, siedziby i społeczności sklepią się, budują i rozwijają na kluakach. Te wykwintne kuchnie, które co dnia pod wieczór buchają aromem wonnych przypraw i sosów, mają pod posadzkami swoimi trzęsawiska zgnilizny. Te ponętne błyskotem swym i elegancją salony, gdzie równie lekki jak zefir trzewik talecznicy walcuje z zefirem, one są usklepione na podziemiach ciężkich i odrażających. Leniwe tam ramię rozkładającego się olbrzyma przeciąga się, ale nieustającą walkę co dnia i co chwila toczy. Coś jakby wciąż gnijącym sylaokoon przewraca się w pieczarach stolic pod umiecionymi gładko ulicami. Prawda jest, że te i owe municypalności walczą mężnie, lecz ażeby usunąć nieco falangę kału, muszą one całą falangę ludzi zdegradować, zamieniając ich w bryły bez powonienia i bez towarzyskiego wdzięku i z którymi do stołu siąść nikt nie chce. Starożytni Celtowie, ażeby uskromnić groźne wylewy żeglu po oceanu, najścia szli szeregami w brud, mieczów dobywszy i heroicznie toneli. Egipcjanin jednakże mniej patetycznie postępował sobie i postąpił był nareszcie skałami Nilu, bo się zastanawiał, zgłębiał, ważył. Pojęcia więc wasze o czystości, jakkolwiek być one mogą jedynie możliwymi na teraz, albo koniecznie niezmiennymi, cóż stąd? Jeżeli mnie one nie wystarczają, czy nieudolność onych zarówno jasno i szczerze, jak filozoficznie i rzeczywiście nie określiłem? Dlatego to, rzekł powstawszy lord. Ja protestuję. Chcieliśmy coś odrzec, ale że dawaliśmy sobie wzajem pierwszeństwo głosu, nikt go nie podniósł. Ja zaś, gdy na ustach miałem tę uwagę, iż wymaga się od protestującego, żeby choć zasadę bardziej obowiązującą wskazał, Lord nie czekał więcej i dalej mówił. Niechże nie będzie teraz rzeczą najowialny, jedynie uśmiech zasługującą, skoro przystąpię i do technicznej formy mojej protestacji. Imiona Sokratesa i Xantypy są zawsze ze wszechmiar poważne i historyczne. Gdyby się więc kto spytał, przez co głównie starożytna dama zawiniła, skoro na olimpijskie czoło mędrca wylała była z okna urnę pełną domowych nieczystości, ja odpowiedziałbym słowem jednym tu na bardzo maleńką chwilę czasu przemilkł mówca, ale natychmiast głosu i gestu własnego dogoniwszy dalej prowadził. Atoli stosownie do pojęcia oczystości w praktyce powszechnej będącego zawiniła głównie ksantypa przez to, iż z drugiego okna nie wylała była na te szczoło urny pełnej wonności, jaką się ofiarowywało było Bogom, zaś według mnie winą jej jest, iż uczyniła to z bardzo niskiego stanowiska. Nieczystość, rzekł Lord półgłosem i jakoby pochylając się od ucha do ucha jednym i drugim. Nieczystość jest to niskość. Jest to niskość, powtórzył głośniej. Jakoż gdyby taż sama starożytna dama, z tąż samą i niemniej pełną urną, znajdowała się ze mną na wysokości, do której zwykł mój dobiegać balon, mogłaby wypróżnić naczynie swoje bez obawy najmniejszej, bo tam nieczystości wcale nie ma. Tam ciągły porządek jest i pełni się w ustawach sił i warunków atmosfery założonym będąc. Trefniś jakiś, do mojej tajemnicy próżno kołacąc, rzucił był anegdotę, jakoby z wysokości balonu mojego upadł nieczysty papier. Musiałoby to być raczej z oknach typy, a nie z tych sfer, z których cokolwiek się odepchnie, musi się doharmonizować do porządku ogólnego wśród włókien, kryształów, kropli, ruchu, pary i pędu. Jednym słowem, za wysoko ja się podnoszę, ażeby dotyczyła mnie nieczystość. Co ci się podoba stamtąd rzuć, a potem o safirowej nocy letniej patrz na spadający aerolit. Jakże on jest pięknym. Czystość zależy na podniesieniu się stosownym. Nieczystością zaś jest poniżenie się lub kogo. Czystość, która musiałaby degradować ludzi, ażeby siebie utrzymać, byłaby bez splamną. A żeby przeto całego mojego o niej pojęcia dochować, wznoszę się. Tudzież, ażeby protest mój nie był tylko czczymi wyrazami, lecz ażeby nosił pieczęć dopełnienia czegośkolwiek w kierunku tej prawdy. Kto ma błogą wolę śmiać się z tego, niechaj to pełni teraz. Teraz, bo poczuwa łzę w oku. Mówiąc zaś to począł Lord nieprzyspieszonym, ale nieco namiętnym ruchem przecierać różowe kąty oka lewego i z lekka kładąc rękę na ramieniu doktora di Saint-Luc'a rzekł Ludzie nie są jeszcze czyści. Są dopiero perfumowani. Nieprzestankowe już, ale zamykające wyczerpniętą treść nastąpiło potem uciszenie, które wraz zapełniać rozpoczął zegar biciem godziny śniadanej. Staraliśmy się więc dopełnić ceremoniału pożegnalnego z rzetelnością, tąż samą, z jaką dopełniliśmy delegacji, lubo ta rozwiązała tylko zakład Zagajony płocho. Do jakiego rodzaju obłąkania scjentyficznie się policzą mania lorda single word? Tego nie podnosił doktor di San Luca zapewne przez takt i delikatność. Dwie właściwości cenne, a wyznać trzeba, że nierzadkie pomiędzy uczonymi italskimi. Natomiast improwizator Tony Dibona-Gracja z większym niż kiedykolwiek zapałem głosił, że ulatujący podróżnik jest mężem misji, jest uprzedzicielem i zwiastunem wielkiej epoki nowej, która ma stać się dla ludzkości całej rodzajem puryfikacji i czymś do rewiwalu amerykańskiego podobnym. Rewiwalu, o którym mówiąc i szczerze i na stronie, ani nasz stary, ukształcony i niewolniczy kontynent nie ma słusznego pojęcia, ani byłby na siłach, ażeby go u siebie spróbować i zaszczelić. Archeologia tu raczej lubo wstecz, ale żywo i świetnienie działa. Jakoż nadeszła niebawem uroczystość św. Marka z nieporównaną swą regatą. Wenecjanie wszyscy się znaleźli nagle u Wielkiego Kanału, a tak wszyscy, że na placu św. Marka i w okolicach jego gołębie tylko same i niepłoszone przechodzały się po szerokim bruku. U Mostu Wysokiego, Urial, to flagi wszystkich barw, chorągwie wszystkich wieków i ludów grały wstęgami w wietrze. Małe maskaradowe okręta, wyzłacane nawy z różnych epok, galery pstre herbami, czarne gondole i rozmaite statki spotykały się tak nieraz żebrami boków swoich, iż suchą nogą mogłeś przejść przez całą kanału szerokość tam i na powrót. Wszystkich oczy wigrane lub wlepione były w ten wir archeologicznego szału, który nie bez pobudek uwzględniała roztropna austriacka policja. Raz tylko kilka znacznych grup obróciło spojrzenia swoje ku górze, gdzie wzniesionymi włosy gondolierowie pokazywali maleńki i mdły punkcik znikający w przestworzu. Był to balon lorda Singleworth.